Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. Nieco ponad godzinę temu prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie operacji militarnej w Donbasie na Ukrainie. Jak powiedział w nocnym wystąpieniu operacja ma na celu ochronę ludności. Putin mówił, że Rosja nie może dłużej tolerować zagrożeń ze strony Ukrainy. Dodał, że starcia między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi są nieuniknione. Zapewnił, że Rosja nie ma zamiaru okupować terytorium Ukrainy. Zaapelował do ukraińskich żołnierzy, by złożyli broń i wrócili do domów. Ostrzegł, że w przypadku ingerencji zagranicznej reakcja Rosji będzie natychmiastowa. Na koniec wyjaśniał, że podjął decyzję o operacji wojskowej, by jak to określił, zdemilitaryzować i zdenazyfikować Ukrainę. Ukraina stała się ofiarą niesprowokowanego i nieusprawiedliwionego ataku rosyjskich sił zbrojnych. Rosja jest odpowiedzialna za śmierć i zniszczenie, które ten atak przyniesie. Tak oświadczył prezydent USA Joe Biden. Zapowiedział, że świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności. Prezydent Putin z premedytacją wybrał wojnę, która przyniesie katastrofalną utratę życia i ludzkie cierpienia. Rosja sama jest odpowiedzialna za śmierć i destrukcję. Biden dodał, że USA i sojusznicy odpowiedzą w zjednoczony i zdecydowany sposób. W tym samym momencie, w którym Putin ogłaszał rozpoczęcie operacji wojskowej przeciwko Ukrainie, w Nowym Jorku trwało posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Większość członków Rady ostro krytykowała działania Moskwy. Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o okłamywanie społeczności międzynarodowej. Otwierając nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres apelował do Władimira Putina, by zatrzymał swoje wojska i dał szansę pokojowi. Ambasador USA Linda Thomas-Greenfield mówiła, że świat znajduje się w niebezpiecznym momencie. Jesteśmy tu z jednego powodu. Zwracamy się do Rosji, by się zatrzymała. Wróciła do swoich granic i wycofała żołnierzy, czołgi i samoloty do baraków i hangarów. Ambasador Wielkiej Brytanii, Barbara Woodward, w dramatycznym przemówieniu wzywała Rosję do powstrzymania się od wojny. Rosja przestawiła pistolet do głowy Ukrainie. Teraz prezydent Putin ma palec na spuście. Mówiła Woodward i zapewniała, że w sprawie Ukrainy jej kraj nie pójdzie na kompromis. Gdy przedstawicielka Wielkiej Brytanii występowała na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, światowe agencje informowały, że Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej w Donbasie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Kolejne informacje o sytuacji na Ukrainie w specjalnej audycji na naszej antenie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 5 do 12 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 106 hektopaskali. Będzie spadać. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedenka.